Wielkie było to dzieło, jeśli się zważy, że od wyrzeczenia się pogaństwa przez Mieszka I upłynęły zaledwie 34 lata. Dla porównania wspomnijmy, że Czechy, które znacznie wcześniej od Polski weszły w orbitę wpływów chrześcijaństwa, doczekali się własnego arcybiskupstwa w Pradze dopiero w XIV wieku, kiedy wymarli już ich rodziny książęta Przemyślidzi, a tron dostał się niemieckiej dynastii Luksemburgów. Kościół niemiecki nie od razu, co prawda, pogodził się z faktem utraty wpływów na rozwijający się kościół polski. Niedługo po zjeździe gnieźnieńskim arcybiskup magdeburski zdołał skłonić biskupa poznańskiego Ungera do uznania zwierzchności Magdeburga. Co więcej, Unger zatrzymany w Niemczech, gdy zamierzał udać się do Rzymu, złożył również protest przeciw założeniu arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Czy protest ten wypłynął z własnej inicjatywy biskupa, rozżalonego z powodu odebrania mu większej części diecezji, która przed rokiem tysiącznym obejmowała jeszcze całą Polskę? Nie wydaje się to prawdopodobne. Gdyby bowiem tak było, Ungar protestowałby już wcześniej, a wtedy utworzenie nowej organizacji kościelnej w Polsce nie byłoby w ogóle możliwe. Prawo kanoniczne wymagało bowiem by przy fundowaniu nowej jednostki organizacyjnej kościoła, to znaczy nowego biskupstwa lub arcybiskupstwa, wyraził uprzednio na to zgodę biskup, który dotychczas sprawował władzę na danym terytorium. Utworzenie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego musiało więc nastąpić za zgodą Ungera, a jego spóźniony protest mamy prawo uważać za wymuszony. Niemniej jednak wspomniany protest stał się podstawą wysuwanych jeszcze przez sto lat pretensji arcybiskupów magdeburskich do zwierzchnictwa kościelnego nad Polską. Pretensje te nie zmieniły wszelako raz ustalonego stanu faktycznego. Nawet najprzychilniej usposobieni do Niemiec książęta polscy strzegli niezależności polskiego kościoła. Gdy pod koniec pierwszej polowy XI wieku arcybiskupstwo Gnieźnieńskie przejściowo upadło po kilkuletnich zamieszkach w Polsce, książę Kazimierz Odnowiciel, chociaż uznawał zwierzchność cesarską, nie dopuścił do poddania biskupstw polskich pod władzę Magdeburga i uzyskał tytuł arcybiskupi dla biskupa krakowskiego Aarona. Po śmierci zaś Aarona, Została na powrót odbudowana metropolia gnieźnieńska. Raz jeszcze odżyły pretensje Magdeburga w XII wieku. Arcybiskupem magdeburskim był wtedy wpływowy w kościele Norbert, założyciel zakonu Premonstratensów, późniejszy święty. Ówczesny papież Innocenty II wiele osobiście Norbertowi zawdzięczał. W tych okolicznościach arcybiskupstwo magdeburskie Zaniosło skargę przed Trybunał Papieski przeciw biskupom polskim i żądanie podporządkowania tych ostatnich Norbertowi. Odpowiedzią na to był wyrok papieski z 1133 roku odmawiający uznania arcybiskupstwu Gnieźnieńskiemu i poddający wszystkie biskupstwa polskie pod władzę Magdeburga. Gdy jednak biskupi polscy wnieśli zażalenie przeciw temu orzeczeniu wydanemu bez wysłuchania ich racji, sprawa została wznowiona. Tymczasem umarł Norbert, a między polskim księciem Bolesławem Krzywoustym i cesarzem nastąpiło zbliżenie. Nowa sytuacja polityczna wpłynęła na zmianę stanowiska papieża, który cofnął poprzedni wyrok i około roku 1136 Uznał ostatecznie metropolię gnieźnieńską. Odtąd nikt już nie kwestionował samodzielności Kościoła Polskiego. Z biskupstw ufundowanych przez Bolesława Chrobrego nie utrzymało się długo biskupstwo kolobrzeskie, gdyż jego teren opanowali zapewne Wieletowie. Biskupa kolobrzeskiego Reinberna widzimy już w 1013 roku w roli kapelana córki księcia wydanej za mąż na Rusi. Jednakże w dalszych latach liczba biskupstw polskich rosła. Synowi Chrobrego, Mieszkowi II, tradycja przypisuje założenie biskupstwa kujawskiego, którego stolica znajdowała się najpierw w Kruszwicy, później zaś we Włocławku Za Bolesława Śmiałego powstało zapewne biskupstwo Plockie, a za Bolesława Krzywoustego Lubuskie. Wkrótce po śmierci tego ostatniego Zostało powołane do życia biskupstwo dla Pomorza Zachodniego z siedzibą najpierw w Uznaniu, później w Wolinie, a na koniec w Kamieniu. Biskupstwo to jednak nie weszło już w skład metropolii gnieźnińskiej, lecz zostało podporządkowane bezpośrednio Rzymowi. Tak więc do połowy XII wieku Polska została objęta dość gęstą siecią biskupstw. Powstawanie parafii było już sprawą późniejszego okresu. Za czasów Krzywoustego podziału diecezji na parafie jeszcze w Polsce nie było. Omówienie wysiłków organizacyjnych książąt polskich nie byłoby zupełne, gdybyśmy pominęli ich akcję sprowadzania zakonów. Już Bolesław Chrobry założył co najmniej dwa klasztory w Międzyrzecu i w Trzemesznie. Pierwsi zakonnicy przybyli do nas z Włoch, co zgadzało się z polityką kościelną pierwszych piastów, starających się jak najmniej korzystać z usług duchowieństwa niemieckiego. Mógł działać w tym kierunku także Mieszko II, o którym świadectwa współczesne powiadają, że wiele kościołów w Polsce pobudował. Były wśród nich zapewne i klasztorne. Zaburzenia po śmierci Mieszka II. Zniszczyły jednak organizację kościelną w Wielkopolsce, a z nią także klasztory. W ciągu następnego stulecia życie zakonne znów rozkwitło w Polsce. W drugiej polowie XI wieku we wszystkich dzielnicach kraju spotkać już można było bogato wyposażone klasztory, wśród których pierwsze miejsce zajmowało opactwo benedyktyńskie w Tyńcu pod Krakowem. W XII wieku oprócz benedyktynów Pracowały w Polsce także inne zgromadzenia zakonne, a więc kanoników regularnych, wśród nich premonstratensów, czyli norbertanów, a wreszcie cystersów. Obok klasztorów męskich powstawały również żeńskie. Chociaż nie zawsze zgromadzenia te stawiały sobie cele misyjne, to przecież obecność ich w napółpogańskim kraju Wspierała w jakimś stopniu działalność chrystianizacyjną biskupstw. Na zewnątrz zaś była dobrym świadectwem gorliwości religijnej książąt polskich. Rozdział piąty: Chrześcijaństwo wprowadza piastów w wielki świat Zachodu. Przyjęcie chrztu przez książąt polskich zaczęło dawać im korzyści najwcześniej w polityce zewnętrznej. Było to zresztą jednym z głównych celów Mieszka I. Ówczesny świat dzielił się na kilka stref. W skład każdej z nich wchodziło wiele krajów, które łączyły wspólne pojęcia religijne, polityczne, prawne. Europa Zachodnia i Środkowa tworzyła strefę oddziaływania kościoła rzymskiego. Nie było w niej miejsca na kraje nieuznające łacińskiego chrześcijaństwa. Ziemie ludów pogańskich były tu dla Kościoła terenami misji poprzedzanej mieczami chrześcijańskich feudałów. Pewne zasady współżycia społecznego, które wytworzyły się na Zachodzie i obowiązywały na ogół w stosunkach między panami chrześcijańskimi, traciły wszelką moc wobec pogan. Tych można było dowoli oszukiwać, rabować, mordować i nie tylko nie było to uważane za grzech, ale przeciwnie bywało tytułem do dumy. Pogan bowiem traktowano jak zwierzęta. I nie myślmy, że tyczyło to tylko ludu słowiańskiego, że była to jedynie właściwa ustrojowi feudalnemu pogarda i obojętność możnych wobec niewolników. Nie. Tak samo możny pan słowiański, ba, nawet książę, nie był w oczach zachodu człowiekiem, dopóki się nie stał chrześcijaninem. Ograniczmy się do jednego, ale wymownego przykładu. Oto w początkach drugiej połowy X wieku wschodnimi terenami Niemiec zarządzał Margrabia Gero. Był to jeden z najpotężniejszych feudalów niemieckich i dostojników cesarstwa. Jak wielu ówczesnych ludzi odznaczał się on wielką pobożnością, a może nawet przewyższał pod tym względem przeciętnych swoich współczesnych. Na parę lat przed śmiercią zrezygnował bowiem z wszelkich świeckich dostojeństw, Zrzekł się rządów w swej marchi, w której był niemal udzielnym księciem i poświęcił resztę życia wyłącznie czynom pobożnym. Odbył pielgrzymkę do Rzymu, gdzie, jak pisze kronikarz, złożył swą broń zwycięską przed ołtarzem pierwszego z Apostołów Świętego Piotra. Otrzymawszy następnie od władcy apostolskiego ramię Świętego Cyriaka, oddał się w służbę Bogu wraz z całym majątkiem. Po powrocie do kraju wybudował klasztor w Gaju noszącym nazwę od jego imienia i ustanowił jego ksienią wdowę po swoim synu Jadwigę, która poprzednio przywdziała welon zakonny, a teraz otrzymała sakrę od biskupa. Ten to sławny w całych Niemczech wódz, czczony jako obrońca ojczyzny, szanowany przez papieża, pobożny tak, że życie kończył w klasztorze, Zapisał się w dziejach Słowian następującą historią. Podejrzewając, że szykuje się poważniejsze powstanie słowiańskie przeciw bezlitosnemu uciskowi niemieckiemu, Margrabia Gero uciekł się do podstępu. Zaprosił mianowicie na ucztę 30 książąt słowiańskich, spoił ich winem, a następnie kazał swym ludziom wymordować. Uczta Gerona przeszła do historii jako symbol stosunku agresywnego feudalizmu niemieckiego do Słowian. No cóż, może ktoś przypuszczać, że był to pojedynczy wybryk i że może późniejsza pobożność Margrabiego była właśnie pokutą za tę zbrodnię. Nie, mieli słuchacze, o to właśnie chodzi, że przedstawionego wypadku nikt nie uważał za zbrodnię. Gero cieszył się jak najlepszą opinią i poważaniem nie tylko w kołach rycerskich, ale i kościelnych. Biskup Titmar wystawia mu świetne świadectwo, nazywając go wielkim człowiekiem. O samej uczcie Gerona pisze mnich Widukind nieomal z pochwałą, a w każdym razie uważa postępowanie Margrabiego za rzecz najzupełniej naturalną i dozwoloną. Nie potrzebował więc Gero pokutować za postępek, którego ówczesny świat chrześcijański bynajmniej nie uważał za zbrodnię ani nawet za czyn godny nagany. Mieszkowi I mogły być obojętne zarówno zbrodnie Garona, jak cała w ogóle chrześcijańska Europa, dopóki nie potrzebował się z nią stykać. Kiedy jednak rozszerzył państwo Polan, podporządkowując sobie sąsiednie ziemie słowiańskie, granice jego terytorium zetknęły się z chrześcijańskimi już formalnie Czechami, i zbliżyły się bardzo do ziem podległych panom niemieckim. Od świata zachodniego nie można było uciec. Wybór był prosty. Albo stać się prędzej czy później obiektem napaści potężnych sąsiadów, którym nie można będzie przeciwstawić wystarczającej do obrony siły, albo wziąć samemu czynny udział w polityce europejskiej. Mieszko, jak wiadomo, nie wahał się. Wybrał prędko tę drugą perspektywę. Aktem wyboru było właśnie przyjęcie chrześcijaństwa. Chrzest umożliwił przede wszystkim zawieranie układów i w ogóle kontakty z władcami chrześcijańskimi. Nie znaczy to, żeby przedtem nie istniały żadne stosunki między Mieszkiem I a chrześcijańskimi państwami. Te ostatnie nie mogły oczywiście prowadzić zupełnie nieprzejednanej polityki wobec pogan, jeśli ci przedstawiali sobą jakieś znaczenie polityczne. Wiemy, że Europa chrześcijańska wysyłała poselstwa do pogańskiej jeszcze Rusi, prowadziła z nią rozmowy i zawierała porozumienia. Podobne fakty można zaobserwować i w stosunkach między Niemcami, a znacznie słabszymi niż Ruś i Polska państewkami słowieńszczyzny polapskiej. Mieszko I także zresztą porozumiał się z Czechami zanim jeszcze przyjął chrzest. Uczta Gerona pokazuje nam jednak co warte były w oczach chrześcijan zachodu umowy z poganami. Poza tym rozmawiali z książętami pogańskimi ci tylko, którzy musieli, sąsiadujący z nimi książęta pomniejszego kalibru i wschodni panowie niemieccy. Dostęp do tych, którzy rzeczywiście kierowali polityką europejską do takich osobistości jak cesarz i papież był dla pogańskiego księcia zamknięty. Z tego też powodu Mieszko musiał w swych najwcześniejszych kontaktach z Rzymem korzystać z pośrednictwa chrześcijańskiego dworu czeskiego. Chrzest przeszkodę tę usunął i Mieszko zaczął zaraz skwapliwie z tego korzystać. Od pierwszej chwili nawiązał zwłaszcza bezpośrednie kontakty z papiestwem, dzięki którym, jak już wiemy, zdołał rozwiązać po swej myśli sprawę misji. Kontakty te nie ograniczyły się do pierwszych lat po chrzcie. Podtrzymywał je książę Polski i nadal bardzo pieczolowicie. Istnieje późniejsza tradycja, że gdy Mieszko zmuszony koniecznościami politycznymi wyprawiał na dwór cesarski swego maloletniego jeszcze syna Bolesława jako zakładnika, posłał jednocześnie do Rzymu pukiel losów chłopca, prosząc papieża o czuwanie nad jego losem. Historia ta może być zmyślona. Źródła pewniejsze nic nie wiedzą o tym, by cesarz żądał od Mieszka syna jako zakładnika. Z drugiej strony pobyt młodego Bolesława na dworze cesarskim nie byłby niczym dziwnym. Należało do ówczesnej tradycji rycerskiej wychowywanie młodych książąt na obcych dworach. Była to okazja do nauki i do nawiązania wielu pożytecznych kontaktów. Skorzystanie z niej byłoby zupełnie w duchu polityki Mieszka. A w takim razie i wiadomości o owym puklu włosów przesłanym papieżowi nie należy kategorycznie odrzucać. Mamy jednak lepszy i zupełnie pewny dowód utrzymywania przez Mieszka stosunków z papiestwem także w późniejszym okresie jego panowania. Zachowała się mianowicie z tych czasów treść następującego dokumentu. Dagome i Oda i synowie ich Mieszko i Lambert Nadali świętemu Piotrowi w całości jedno państwo, które zwie się Szygnesne. Gerard Labuda, słowieńszczyzna pierwotna. Dagome to inne imię Mieszka pierwszego, przez wielu historyków uważane za jego imię chrzestne, podane w zniekształconej pisowni. Naszym zdaniem zaś pierwotne imię słowiańskie. Dagoma lub Dzigoma, pod którym książę Polski występował przed chrztem. Oda jest jego żoną, którą pojął po śmierci Dobrawy około roku 980. Szygnesne to zniekształcenie nazwy Gniezna, a zatem przytoczony dokument stwierdza nadanie przez Mieszka jego państwa papiestwu. Nie wiadomo dokładnie, co o tym sądzić. Jest rzeczą raczej pewną, że nie oznaczało to uznania politycznej zwierzchności papiestwa, które było wtedy jeszcze bardzo słabe i od nikogo tego rodzaju aktów nie wymagało. Chodzi tu najprawdopodobniej o jakieś sprawy kościelne. Być może jest to właśnie wyraz starań Mieszka o uzależnienie biskupstwa polskiego bezpośrednio od papieża, o czym wspominaliśmy w poprzednim rozdziale. Uprawdopodobniły to przypuszczenia, nie publikowane jeszcze badania Stanisława Trawkowskiego. O cokolwiek by tu jednak chodziło, dokument ten jest dowodem ożywionych stosunków między Polską a Rzymem, także w ostatnich latach rządów Mieszka I. Kontakty te były bezpośrednie. Książę Polski, pertraktując z papieżem, nie uciekał się do pośrednictwa cesarskiego. Wszakże i cesarz nie był obcą dla Mieszka osobą. Niewiele czasu minęło od chrztu, gdy Mieszko zajął wysokie miejsce w hierarchii cesarstwa i był określany jako przyjaciel cesarski. Postaramy się bliżej określić, jakie to było miejsce. Kronikarz niemiecki Titmar, charakteryzując Mieszka I, mówi o nim m.in. w ten oto sposób. Za życia znakomitego Hodona, Mieszko nie odważył się nigdy wejść w kożuchu do domu, w którym wiedział, że znajduje się Hodo, ani siedzieć, gdy on się podniósł z miejsca. Wzmiankę tę, w której kronikarz zestawia Mieszka pierwszego z Margrabią Hodonem, następcą znanego nam Gerona, rozumie się nieraz jako przedstawienie pokory księcia wobec Hodona. Nie jest to słuszne. W tekście mamy wyraźnie zaznaczoną równorzędną pozycję obydwu wymienionych osób. Jeśli chodo siedział, siedział również mieszko. Gdy chodo wstawał, dopiero wówczas podnosił się i mieszko. Jeśli więc chodzi o honory, mieszko pierwszy zajął w cesarstwie pozycję równą książętom i margrabiom niemieckim. Pewnie, że to późniejszych, a zwłaszcza współczesnych naszych ambicji nie zadowala, zwróćmy jednak uwagę, że margrabiowie wschodni Gero i Hodo przybierali wobec sąsiadujących z nimi pogańskich książąt Słowian postawę zwierzchników, że nieraz pokrzykiwali na nich. Marchia wschodnia była w praktyce państwem powołanym przez cesarza do podbijania Słowian i rządzenia zwyciężonymi. Jakże więc daleką drogę przebył Mieszko od książątka, dzielnego wprawdzie i zadzieżystego, ale w pojęciu świata chrześcijańskiego niegodnego nawet tego, by mu dotrzymywać słowa do księcia czczonego na równi z księciem czeskim i niemieckimi książętami cesarstwa. Mieszko zresztą znaczył niewątpliwie więcej niż wielu z tych, którzy byli na równi z nim honorowani. W bezpośrednim starciu zbrojnym potrafił pokazać, że jest silniejszy od Hodona. Przest Mieszka bowiem nie zabezpieczył go całkowicie przed napadami ze strony panów niemieckich. Kiedy jednak w roku 972 Margrabia hodo najechał ziemię Mieszka, nie dość, że poniósł klęskę, ale naraził się na niezadowolenie cesarza, który kazał mu przerwać natychmiast działania wojenne. Był to jeden z pierwszych sukcesów polityki Mieszka. W analogicznym wypadku, gdyby chodziło o walkę z księciem Pogańskim, Margrawia dostałby pomoc innych panów niemieckich i poparcie cesarskie. Przeciw ochrzczonemu Mieszkowi taka solidarność nie wiązała już tych książąt. Cesarz nakazywał natomiast panom niemieckim, aby wspomagali Mieszka przeciw pogańskim Wieletom. Chrześcijański książę Polski interesował się również żywo wewnętrznymi sprawami niemieckimi. Związany był zwłaszcza przyjaźnią z książętami bawarskimi, a zażyłość ta datowała się zapewne od czasu, gdy Mieszko załatwiał formalności chrztu. Odtąd Mieszko, chociaż zawsze lojalny wobec cesarzy, sprzyjał wyraźnie dynastii bawarskiej, rywalizującej z cesarską dynastią saską. Objawiło się to szczególnie w okresach bez bezkrólewia w Niemczech. Po śmierci cesarza Ottona I w roku 973, Książęta niemieccy podzielili się na dwa stronnictwa. Jedno z nich wierne było synowi zmarłego cesarza, Ottonowi II, koronowanemu zresztą jeszcze za życia ojca. Drugie poparło kandydaturę na tron księcia bawarskiego Henryka Klutnika. Ten drugi obóz czynnie wsparli książęta słowiańscy, polski Mieszko i czeski Bolesław. Gdy jednak szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Otto II, Mieszko uznał jego władzę. Podobnie było w 10 lat później, po śmierci Ottona II, po którym pozostał jedynie małoletni syn, późniejszy Otto III. Znów Henryk Bawarski próbował zagarnąć władzę i znalazł poparcie wielu książąt. Oto jak pisze o tym kronikarz niemiecki. Henryk wyjechawszy z Magdeburga, spędził najbliższe święta wielkanocne w Kwedlinburgu wśród radosnych uroczystości. Zjechało się tu mnóstwo książąt państwa, ci zaś, którzy nie chcieli przyjechać, wydelegowali posłów z poleceniem, by pilnie na wszystko baczyli. Podczas tych uroczystości zebrani obwołali go królem i śpiewali na jego cześć hymny pochwalne. Przybyli tam także wśród wielu innych książąt Mieszko, Mściwoj i Bolesław i przyrzekli mu pod przysięgą poparcie jako królowi i władcy. Zwróćmy uwagę, że wśród stronników Henryka kronikarz wymienia na pierwszym miejscu Mieszka. Jest to jeszcze jeden dowód szacunku, jakim książę Polski cieszył się w Niemczech i wysokiej pozycji, jaką mu przyznawano. Pozycji tej nie osłabiła ponowna klęska Henryka Klutnika i uznanie w całym cesarstwie od Tona III. Mieszko podporządkował się lojalnie zwycięzcy i niedługo po tym śmiało żądał posiłków cesarskich przeciw swym wrogom. Wybaczano Mieszkowi w Niemczech nawet te jego postępki, które stały w jaskrawej sprzeczności z prawem i obyczajem chrześcijańskim. Gdy książę Polski po śmierci Dobrawki wziął za żonę córkę margrabiego Teodoryka, Odę, która była zakonnicą, tak sprawę tę skomentowano. Wielką była jej przewina, albowiem wzgardziła boskim oblubieńcem, dając pierwszeństwo przed nim człowiekowi wojny, co spotkało się z potępieniem ze strony wszystkich dostojników kościoła. Z uwagi jednak na dobro ojczyzny, i konieczność zapewnienia jej pokoju nie przyszło z tego powodu do zerwania stosunków, lecz znaleziono właściwy sposób przywrócenia zgody, albowiem dzięki odzie powiększył się zastęp wyznawców Chrystusa. Kronikarz niemiecki i zarazem biskup Titmar nie chce więc nawet wspominać o niewłaściwości postępowania księcia, a choć musi wyrazić swe oburzenie na odę, która złamała śluby zakonne, Przecież i jej winę stara się pomniejszyć. Nie wynikało to bynajmniej z jego dobrotliwości. W innych miejscach kroniki rzuca on gromy na podobne grzechy. Tu jednak lagodzi sprawę, ponieważ rozumie, że należało liczyć się z księciem tak znacznym jak Mieszko. Bolesław Chrobry jako następca Mieszka I odziedziczył więc już po nim mocną pozycję w cesarstwie. Nie zadowolił się jednak, lecz idąc drogą wytkniętą przez ojca, wznosił się stopniowo na coraz wyższe szczeble w hierarchii ówczesnego świata. Umiał stać się jednym z najbliższych współpracowników młodego cesarza Ottona III, który snuł ambitne plany przekształcenia cesarstwa we wspólnotę wszystkich ludów wyznających łacińskie chrześcijaństwo, gdzie Niemcy stałyby się tylko jednym z jej równouprawnionych członków obok Italii, Galii i Słowieńszczyzny. Chrobry zdawał sobie sprawę, że realizacja takiej koncepcji dawałaby jemu, najpotężniejszemu władcy w Słowieńszczyźnie Zachodniej, jedno z czołowych miejsc w Europie. Zabiegał więc o rozszerzenie kontaktów z wpływowymi i bliskimi Rzymowi i cesarzowi ludźmi. Dbał o to, by szeroko roznosiła się sława jego zasług około krzewienia chrześcijaństwa. Jednał sobie także w samych Niemczech możnych panów i książąt, tworząc z nich własne stronnictwo. Szczególnie korzystnym okazało się dla Bolesława zaproszenie do Polski osobistego przyjaciela papieża i cesarza biskupa Wojciecha. Późniejszy święty, którego koleje opowiemy dokładniej w następnych rozdziałach, Bawił przez pewien czas na dworze Bolesława, a wreszcie został postawiony przez księcia na czele misji udającej się do sąsiedniego kraju pogańskich Prusów. Tam poniósł śmierć męczeńską 23 kwietnia 997 roku. Bolesław wykupił jego ciało i kazał je uroczyście pochować w Gnieźnie. Męczeństwo Wojciecha zrobiło wielkie wrażenie w Europie, jako, że zabity biskup nie tylko sam był przedstawicielem książęcego rodu, ale jeszcze obracał się wśród najbardziej wpływowych ludzi ówczesnego świata i liczył do swych najbliższych przyjaciół samego cesarza. Toteż zaraz został uznany za świętego, a część jego chwały spadła oczywiście na ostatniego jego protektora, to znaczy na Bolesława Chrobrego.